Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, cześć wszyscy, witamy bez kitu. Siema! To znowu tak, ja ją. Ja jestem Igor, a tamto to jest Michał. Dawnośmy się nie słyszeli. Mhm. A Michał? No. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale a, oprócz samochodów po ulicach jeżdżą też inne rzeczy, takie jak... Niech zgan, może autobusy. Konie, ale, albo tak. dorożki, hmm. autobusy. Hmm. A ostatnio zauważyłem, że też jest coś takiego, to ostatnio dowiedziałem się o czymś takim. Nazywa się to tramwaj. Kurde, ile ma kół? Jeździ... Jak masz ulicę po jednej stronie, masz ulicę po drugiej stronie, on jedzie przez środek. Jak król. On jest królem samochodów. A to. Chwała. Masz samochody po jednej stronie, to są jego paziowie. Masz tutaj jakiś. Prawdziwy ok. Jedzie sobie, prawda, taksówka, jedzie sobie tutaj samochód z piekarni, a przez sam środek jedzie sobie tramwaj. Nie zważa w ogóle na inne samochody, jego nie obchodzą korki, jego nie obchodzą światła. On sobie po prostu jedzie przed siebie. Jak głowa państwa. I nie wiem, czy mi uwierzysz. Nie obrażę się, jeśli nie, ale jechałem ostatnio tramwajem. Obraziłeś moje uczucie. Jechałem ostatnio tramwajem. Jechałem w drodze do pracy tramwajem, bo muszę najpierw wsiąść tramwaj, a dopiero potem w kolejkę. Ludzie spoza Gdańska nie mają pojęcia, co to jest kolejka. Oni nazywają to pociągi. Nie, na serio. Ostatnio był, ostatnio był tutaj znajomy z Wrocławia i z, e, kiedy jechaliśmy kolejką, on był przekonany, że jedziemy pociągiem. Mhm. I cały czas mówił, że jedziemy pociągiem. Gdybyśmy, gdybyście jechali pociągiem, to przecież byłyby wagony z samymi siłaczami, z węglem, jeszcze innymi tylkowcami. Tak zazwyczaj jest. Przynajmniej tak czytałem. No to lokomotywa, nie pociąg. Oje, no. Stoi na stacji lokomotywa. Mi Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Mi chodziło o ten pociąg z dambo. Aha, dobra. Czy lokomotywę z dambo? Teraz już sam nie wiem. Lokomotywa to jest ten, co ma dziwny przód, raczej, nie? No, lokomotywa to jest po prostu przód. Lokomotywa to jest ta, co ma twarz. Tak, to jest to jest ten... Pociąg, pociąg Tomek był lokomotywą. <laughs> Okej. Okay. On się nazywał Tomek? Yy, na pewno Tom. Była taka bajka, gdzie był po, pociąg Tom i to była... To lokomotywa to jest tego ta przenia część? No lokomotywa... Jezusa, to, co to jest na lokomotywa to jest to, co ciągnie resztę pociągu. A to chyba. To ha. jest to, co ma komin i dymi i robi ciuciu. Czemu wszystko ma swoją nazwę? Czemu nie może być po prostu, jak masz krzesło, że to, nie ma czegoś, że jest oparcie, jakieś ramionczka, jakieś, jakiś czycik na dole, żeby ci się poniósł to, jak nie po prostu e, mo mogę wymienić krzesło? Proszę bardzo, muszę tylko zajrzeć do krzesła. Czy nie byłoby tak łatwiej? <śmiech> nie wiem. Wracając do historii, <śmiech> a, a właśnie, a propos jeszcze pociągu Tomka, Tomka to, to był pociąg, który miał twarz na miejscu, gdzie powinien mieć to miejsce, z którym się zderza z krowami i tak dalej. I on był zawsze wesoły. E, wracając do historii, jechałem tramwajem, i ogólnie zawsze o tej godzinie, o której jadę do pracy, to jest straszny tłum. Tam. Wiesz, otwierasz drzwi, ludzie po prostu się wysypują, tam musisz pływać pośród tych ludzi, tam żeby przeskakiwać im nad głowami, czasem deptać po głowach, żeby dostać się do środka. Mhm. E, za każdym razem jak jadę, to wiesz, tak jak glonojady przy sani do szy, prawda? To raczej jak te gwiazdy. Ono rozwiaz... też w swoim <głos> drogą. No ale glonojad też tam się przysyła. No Ja wolałbym być rozgwiazdą bardziej niż glonem. Znaczy, nie glonem, Czy tylko glonojadem. Glon, glon zostaje zjedzony przez glonojada. Hmm. Glonojad czerpie jakąś korzyść z tego, że jest przyklejony do szyby. A rozgwiazda to jest po prostu... Kiedy rozgwiazda jest przyklejona do szyby, to jest dla niej po prostu okres bezczynności. A kiedy ten, a ja, kiedy glonit jest przysany do szyby, to jest dla niego najważniejszy moment dnia, bo on się w tym momencie żywi. Mm -hmm. Więc właśnie. No ale wracając do tramwajów, e, wsiadam do tramwaju, tam oczywiście mnóstwo ludzi. E, tak też zrobiłem wczoraj. Wsiadam, tłumy. Zamykają się drzwi, ja tam ledwo się dociskam, te drzwi tam też ledwo się dopychały, ale w końcu się dopchnęły, prawda? Bóźkę mi tam gdzieś przycięły, ale jakoś siedziałem, było spoko. Jedziemy tak ze dwa przystanki, drzwi się otwierają i zapomniałem w pewnym momencie po prostu zabrać nogi. Drzwi zaklinowują mi tą nogę pomiędzy no, tymi drzwiami a schodkiem. Za Boga nie mogę tej nogi wyciągnąć, no bo kurde, zaklinowała się i to... Wydaje się, że te wszystkie siłowniki, które tam działają tymi, tymi drzwiami, one nie, nie, na pewno nie są zbyt silne. Ale były na tyle silne, że nie byłem w stanie wyciągnąć stamtąd nogi. Teraz drzwi się nie otwierają, nikt kto chce nie może wysiąść, a tam jest tłum, więc z tym jest naprawdę problem. Więc ludzie gdzieś tam się przeciskają, bo nie mogą wysiąść tam, gdzie by chcieli. Mhm. Myślałem, że drzwi się po prostu zamkną w momencie, kiedy reszta drzwi będzie się zamykać. Ale reszta drzwi się zamyka... Kurwa, te drzwi dalej są otwarte, o co chodzi? I teraz tak. Ja mam zaklinowaną nogę i w tym samym momencie staram się ją wyciągnąć. Znaczy, że jeżeli, drzwi są otwarte. Nie, drzwi są tak trochę rozwarte. Aha. Że wiesz, one nie są zamknięte do końca, nie są otwarte do końca. Bo tam tak. jest noga twoja, tak? Bo tam jest moja noga. A, okej. Okay. I teraz tak. Ja staram się tą nogę wyciągnąć, ale w tym samym momencie udaję, że wcale nie mam tam nogi. Mm. No, bo mam cały, cały, cały wagon ludzi w tramwaju, którzy na pewno śpieszą się do, do pracy hmm. i gdyby wiedzieli, że to jest wszystko wina mojej nogi, to równie dobrze potrafiliby mi ją pewnie odkroić tam na miejscu. Czy w tramwajach nie ma tych guziczków przecież na tych drzwiach? No, ale to nic nie robiło, bo te drzwi muszą się najpierw otworzyć, żeby móc się zamknąć. One nawet nie zdążyły się otworzyć, bo na miejscu otwierania stała moja noga. Aż po jakichś 7 minutach przyszedł motorniczy, wsadził rękę przez te drzwi, otworzył klapkę pogrzebał coś w kabelkach, drzwi się nagle otworzyły. Ja oczywiście, gdyby nigdy nie jest, wyciągam nogę, prawda, tak patrzę na wszystkich. O, w końcu jedziemy. Dobrze, już. Miałem tego dosyć, naprawdę, proszę państwa. Jeszcze, wiesz, tam motorniczy dał nam krzywe spojrzenie i tak patrzy tak, wiesz, na, w, i rzucił tak praktycznie do wszystkich pasażerów. No, ale proszę nie blokować tych drzwi, bo nigdzie nie pojedziemy. Mhm. I sobie poszedł. I tak udało mi się... Udało mi się zasabotować dzień Podejrzewałem, że paru dziesięciu osobom. No nie rozumiem, dlaczego drzwi nie mogły się otworzyć. Otworzyć? Otworzyć, jako że miałeś nogę pomiędzy nimi. Rozumiem, rozumiem, nie mogły się zamknąć. To jest logiczne. Czemu nie mogły się otworzyć? Ja nie miałem nogi pomiędzy drzwiami. Drzwi wiesz jak, nogę. Wiesz jak są te y, starsze tramwaje, które, do których musisz po schodkach wejść, co nie? No. Ja miałem nogę pomiędzy drzwiami, które składają się w pół. A, a pierwszym schodkiem Więc kiedy drzwi chciały złożyć się w pół To nie miały po prostu miejsca Bo na tym schodku stała moja stopa A w tym sensie No ale Nie masz gdzie stawać z jednej, wiesz, z jednej, Czy sufit był Z zajęty? jednej strony No tak bo tam siedziały te wszystkie dzieci Kurde podczepiały się rur pod sufitem jak, Wisiały jak nietoperze trzymając się stopami okay. I wiesz, tak jak z jednej strony Czułem się źle, że wiesz Tam tyle ludzi musi z mojego powodu czekać Ale kurde, to Jednak czujesz, czuj, czuj, czujesz taką Władzę, kiedy jednym Ruchem stopy potrafisz zasabotować Cały dzień par, paru, ten, paru dziesięciu osobom hmm. Na pewno wszystkim to nie robiło, ale na pewno Było mnóstwo ludzi, którzy pospóźniali się na swoje Autobusy, kolejki i tak dalej I wszystko przez Igora tak. Który nie ma gdzie stawiać stóp no? Czasem tak. stawiam je sobie na głowę. Jaki masz rozmiar stopy? 8 dziesiąt siedem. Set? Tak. 87 to, to jest mój rozmiar stopy. A, kurde. Nic no. dziwnego, że zatrzymałeś tramwaj. Wystarczyło, że ktoś wie, gdyby trawa jechał, to byś na nogę tu cały by się wyjebał przed siebie. Mm. Poza tramwajem, bo nie wiem, w ogóle, kurde, dwa dni, a ja jeździłem... tak Dwa dni, a jechałeś jeździłem, innymi tramwajami. Jeździłem jeszcze innymi środkami lokomocji. To jest niesamowite, bo jechałem dzisiaj również kolejką. Kurde, czy to już nie jest niezdrowe czasem? Wiesz co, nie wiem, ja cały czas sobie sprawdzam, co wieczór pod prysznicem, czy nie mam jakichś guzów, czy coś od tego jeżdżenia ciągłego. Taki bigamista z ciebie, jeśli chodzi o środki lokomocji. Ale na razie jeszcze na żadne nie trafiłem. Jechałem dzisiaj kolejką, jechałem dzisiaj z ludźmi z pracy i teraz tak. Ludzi z pracy kategoryzuję mniej więcej na, e, na zasady, z, z, na jakich z nimi rozmawiam. Mam ludzi, z którymi rozmawiam, bo to są spoko ludzie, im dobrze mi się z nimi rozmawia. Mam ludzi, z którymi rozmawiam, bo to są, no, wiecie, no, po prostu ludzie, z którymi się dobrze rozmawia. I są ludzie, z którymi rozmawiam tylko ze względu na to, że, że spędzamy codziennie 8 godzin w tym samym budynku. Wracałem dzisiaj kolejką, jakieś 30-40 minut jazdy, ludźmi z trzeciej kategorii mhm. i staliśmy, staliśmy przy tym przedziale, gdzie zazwyczaj je, jeżdżą rowery, teoretycznie powinno się chować rowery i tak dalej, ale zawsze on jest po prostu pełen pijanych żuli. Mhm. A, I tak stoimy, tam była nas czwórka. Oni tam rozmawiają, że prawda, żule i zabawnie. I no, wie, wiesz, jak są takie zwykłe rozmowy, typu, to jest taki... A... Ty ba, żul. O kurde, rzeczywiście, tego typu. Pa, pa angielski, angielski ma dość fajne określenie na to, po polsku nie mogę tego znaleźć, coś takiego jak smotok, czyli wiesz, taka rozmowa, po prostu, żeby gadać, że, no, no, po prostu, żeby zagadać. Pusta gadka. No i wiesz, to je, rzucają takie... No, wiesz żarciki tam, że o, żule, pewnie sami tak skończymy, ho, ho, ho, ho, zabawnie i wiesz, takie żarciki tam się wymieniają, ja specjalnie się tam nie włączam do rozmowy, bo po pierwsze, a nawet za wiele akurat z tymi ludźmi nie gadam po drugie, no <ścoughs> come on, to, te żarty były aż żenujące, ja nie chcę tu brzmieć jak, nie wiem e... król Komedii. jak koleś, który uważa, że prawda jest, pra... ma najlepsze żarty na świecie i w ogóle no, ale... czekaj, nie mamy? No, to swoją drogą, ale jesteśmy na szczycie podcastów. Chcę, chcę udawać, że wcale tak nie brzmi. Ale nie, na serio. Nie chcę tutaj mówić, że prawda, jestem królem komedii, czy po prostu nie wiem. E, przejrzałem, przejrzałem wszystkie żarty na wylot, ale czasem są takie naprawdę żenujące żarty, które są już po prostu tak niesamowicie powtarzalne, odgrzane kotlety. I to zazwyczaj, kiedy spotyka się właśnie z jakimiś ludźmi, z którymi się ma mało kontakt albo yy, ludzie po prostu są no, nudni na co dzień, to tego typu żarty lecą. Ale co mnie zirytowało? Leci jakieś, nie wiem, 15 minut tego typu gadki hmm. i jeden rzuca do mnie ty, Igor, ale ty, ty, nas, nie słuchaj, bo, ty nas nie słuchaj, bo ty też, wyrośni, bo ty też wyrośniesz z te, z taki skrzywiony. Hmm. Skrzywiony na co?! Na bycie, kurde, nudnym, schematycznym ja pierdolę. Nie, no, co, co mnie strasznie denerwuje, że zazwyczaj wszyscy najnudniejsi ludzie najczęściej rzucają teksty typu o kurde, ale ja jestem szalony. Albo o rany, ale mamy schiza. Albo o kurde, ale nam, ale nam odwala głupawka. Najbardziej nie znoszę określenia ogień, kurwa. A tego nawet nie znam. Znaczy nie mówię, że akurat ci ludzie tego używają, ale w ogóle samo określają, że coś jest takie... Jest rozpierna coś te stworzyło. kurwa, gdzie? No to zgasi, łopie jeden. Nie, ale mi się osobiście wydaje, że jeśli za każdym razem, kiedy masz, kiedy masz po prostu jakieś abstrakcyjne myśli czy żarty, i zwracasz na to uwagę właśnie w taki sposób, że rzucasz właśnie komentarz typu: o rany, ale nam odwala głupawka, to tylko świadczy o tym, że dla ciebie to jest tak nowatorski sam fakt tego, że masz jakieś abstrakcyjne, głupie myśli, że to tylko pokazuje, jak bardzo nudne i normalne jest twoje normalne myślenie. Że w momencie, kiedy sobie żartujesz ze znajomymi i pojawiają się właśnie jakieś abstrakcyjne myśli, to dla ciebie to jest tak nowe, że aż musisz to z siebie wyrzucić. I najbardziej, najbardziej mnie w tym irytuje, że ci ludzie są wtedy przekonani, że kurde, ze mną naprawdę jest coś nie tak, że mogłem pomyśleć w taki sposób. A potem włączy Beskitu i nie. Wcale nie. Znaczy nie, nie o to mi chodzi, że my kurde jesteśmy jacyś e, niesamowicie inni od tego... Nie, no, typu, ku, ku, o co ci chodzi. Ale wiesz, że zawsze, za, za, zawsze kiedy ludzie jakoś bardzo chcą się chwalić tym, że są inni i że są szaleni. O kurde, mnie powinni zamknąć w zakładzie. Mnie nie powinni wypuszczać do normalnego wszechświata, bo jestem taki dziwny. Dużo znasz ludzi, którzy tak mówią o sobie, czy znasz takich ludzi, którzy... Inni mówią o nim, że właśnie go powinni zamknąć Właśnie, bo to jest, to jest, to jest najgłupsze Bo kiedy inni ludzie mówią o, to, mówią o kimś To to jest zabawne że, jest, że ten koleś jest szalony, ten koleś jest inny To już buduje reputację To jest fajne jest zabawne. Ale jeśli jedyną osobą, która uważa, że jesteś szalony Jesteś ty sam Nie To nie jest Dalej jesteś tym samym nudziarzem, którym byłeś przez całe życie Tylko po prostu jesteś na tyle nudny Że kiedy raz pojawiła się oryginalna myśl w twojej głowie To aż dla ciebie to było dziwne Niech wraca do domu i gra w Lego szachy. No, więc o to mi tylko chodzi, że jeśli zdarza Ci się czasem, czasem właśnie mówić o rany, mamy, mamy taką straszną głupawkę. Zastanów się, czy na pewno macie, ta macie taką niesamowitą głupawkę i czy, czy to jest naprawdę tak abstrakcyjny moment w Twoim życiu. Wyobrażam sobie moment, kiedy siedzi sobie, sobie taki koleś właśnie ze znałowymi i mówi, ja nie mogę zaszaleć, a potem z drugiego końca... Kode kolejki, właśnie jest taki koleś maksymalnie wytatuażowany, różowy i rokes, i tak. No serio. No serio, jesteście tacy szaleni? Po Czemu pokaż? Czemu akurat wytatuowany koleś miałby być szalony? Bo jest szalony, wydaje pieniądze na malunki na całym ciele. <laughs> to nie schodzą. Podoba mi się sposób, w jaki to powiedziałeś, ale nie wiem, czy to ma jakiś związek z szal... Wszyscy ludzie, jak na razie, których. Ej, dobra, dobra. Tatuażem nie ale różowy i rokes. To już jest trochę takie... Nie, to też jest takie, chcę się pokazać. Dobra, to jaki człowiek jest w tych Patrzcie przemawia? na moje szaleństwo. E, ten, e, ten... Ten, ten Man Francuz? Manson był szalony. Charles Manson? Tak. No tak, bo miał swastykę na czarno. To, to rzeczywiście. No tak, i zamordował, i zamordował ze sobą mnóstwo ludzi. W tym żonę Polańskiego. Tak. No. Wziął zdjęcia, mało ciekawe. I to są prawdziwi szaleńcy. Mhm. I takich ludzi szanuję właśnie, bierzcie z nich przykład ale nie, jest coś takiego w szaleńcach, że aż chce się poznać ich historię, bo jednak jest, jest, coś, jest coś takiego przyciągającego w ludziach, którzy jednak myślą w zupełnie odwrotną stronę niż no tak, reszta ludzi chcemy poznać nieznane, dlatego są naukowcy na tym świecie gdyby wszyscy zaakceptowali to jak jest, bez żadnego powodu to nie wiem, bo by więcej takich ludzi, jakich ty opisujesz no ale jeszcze wracając właśnie do ludzi wytatuowanych, bo to też jest jedna taka rzecz to jest też o tyle ciekawe, że kiedy kojarzę, kiedy starasz się sobie wyobrazić wytatuowanego kolesia, co nie? Mm. No zazwyczaj są ludzie tacy, wiesz, no mam um, no, całe ramiona w jakichś ta, Tacy ludzie srodzy, prawda? Ludzie srodzy, ludzie poważni, to są ludzie... Tacy, którzy posiadają swój własny ten salon motocyklowy. Tak, to nie są ludzie, których byś, byś kojarzył z jakimś sentymentalizmem, z jakimiś nie wiem, wieczornymi wzruszeniami i tak a, dalej. A, albo, że to nie jest koleś, który cię obroni w sądzie, taki adwokat. Tak, albo. to jest koleś, który, cię, który wyskoczy na ciebie z krzaka i zamorduje cię w momencie, kiedy będziesz, nie wiem, wychodził z, e, ze spożywczego, ze mm. swoim chlebkiem i serem.. No tak. Ale za każdym razem, kiedy spytasz ich o ich tatuaże, to nagle się okazuje, że to jest, to jest reprezentacja jakiegoś sentymentalnego momentu w ich życiu. Albo to jest stopa jego, jego dziecka. Albo to jest twarz jego zmarłego brata. Hmm. Albo te symbole, które wyglądają jak, jak, jak jakiś tribal, który wybrał sobie z katalogów yy, ten Ikei. Ikei to nagle okazuje się, że to, oz to oznacza jego trudne przeżycia w dzieciństwie, z którymi się spotkał w momencie, kiedy jego rodzice się rozstali. On musiał umieszkać sam ze swoją babcią, która była alkoholiczką i żył z tego, że podkradał jedzenie kotom, które żyły na ich, ich podwórko i musiał w tym momencie rywalizować z, z trojgiem innych dzieci, które robiły to samo. Co trzecie ma właśnie taką historię. Tak. <laughs> Dlaczego ci ludzie nagle w, tylko w tej jednej dziedzinie są tacy sentymentalni, zamiast powiedzieć po prostu, nie, to zajebiście wygląda? Bo wtedy by, wtedy by ich nie szanowali. Bo wiesz, jak dzisiaj, wiesz, zapytasz takiego, ja wiem, jakiś piosenkarza i mówi, okej, okay, yy, co, co jest głównym motywem tej płyty? Ja nie wiem, każdą piosenkę napisał mi inny koleś chciałem zaśpiewać, fajnie brzmią. Mam fajne nuty. Właśnie, czemu ludzie, kiedy podchodzą właśnie do, do jakiejś właśnie dziedzicji... Twórczości. Dziedzic, no jakiejkolwiek twórczości, to po prostu nie powiedzą, że, że zrobili to, bo wygląda fajnie. Tylko no, zawsze... Jest to, taki koleś. Zawsze to ma głębsze znaczenie. Jest taki koleś. Michael Bay. A, no wiesz, w sumie. Wiesz, Transformers, Bad Boys, Armageddon. One ładnie wyglądają. A, i ten koleś, co zrobił ten, ten nowy film Immortals. Wcześniej zrobisz jakieś dwa filmy, ale podobno ostatnio powiedział, No, głównie chcę, żeby ładnie wyglądała. Poza tym to... E. Nie wiem. Podoba mi się to podejście. Szczególnie z tego... na czym. jest są wiesz, szczerzy? Nie chodzi mi o... Wiesz, to, to też nie, nie uważam, że wszyscy ludzie, którzy mówią, że ich twórczość ma głębsze znaczenie od razu kłamią czy coś. No nie. Ale czasem mi się wydaje, że to jest aż nieraz nad, nad wyrost. Szczególnie jak, wiesz... E, czyta się jakieś wywiady z takimi nawet początkującymi artystami, czy coś i nagle się okazuje, że cała ich sztuka ma e, coś przekazuje, A nawet nie chodzi mi o przekaz, tylko ludzie, którzy zagłębiają się w coś takiego, że e, prawda, co ich ten, co ich pchnęło do stworzenia tego i tak dalej. Czemu tak rzadko spot, trafia się po prostu na zdanie, że zrobiło się coś, bo stwierdziło się, że to będzie wyglądać fajnie. Hmm. Ja podejrzewam, że większość właśnie tych wypowiedzi właśnie ma, ma nawet ten sam wydźwięk, ale zawsze jest ubrany w przesadnie niepotrzebną ilość słów. Bardzo możliwe. Właśnie przez to często czuję się głupszy, jeśli czytam jakieś takie recenzje filmów, nie? Myślę, o, fajnie zrobione, nie, klimat jest, aktorzy fajnie są i to sprawia, a potem koleś mówi, no to ten film reprezentuje to, co, czego nie mogliśmy powiedzieć w latach 70., w czasach kryzysu, a ja tak... W którym momencie?! I tak jak potem oglądasz i. no, może. Znaczy, nie, wiesz, też nie chodzi mi o coś takiego, że a, kiedy ty opisujesz czyjąś twórczość, że jedyne coś. Cudownie... Nie, nie, nie. O, chodzi mi o to właśnie o to, o czym ty mówisz, że właśnie oni, oni cały czas chcą coś powiedzieć przez jakieś filmy, a potem my to oglądamy i na przykład. na serio, nie mogłeś po prostu powiedzieć, że chciałeś zrobić fajny thriller. Nie, nie, nie, nie, nie, to też nie do końca mi o to chodzi, bo to jest po prostu. Nie... Znaczy, ja ci mówię. To jest po prostu niemożność nie w. Yy... Wysłowienia własnego, własnego zdania i że po prostu nie potrafisz powiedzieć, co Ci się podoba w danej rzeczy. Chodzi mi o samych autorach, którzy mówią o swojej twórczości. Bo to, że Ty nie potrafisz powiedzieć, co Ci się w filmie podoba, to tylko, nie wiem, jest Twoje no, nie, ograniczenie nie, nie, nie, słownika czy coś. Jako o coś nie. chodzi, tylko ja właśnie chciałem do, dodać swoje trzy grosze. Dawaj. jeden, pamiętacie, kiedy mówiłem o tym, że ośmiornice tylko czekają na to, a, a, na to, żeby nas zamordować. No myślałem, że już nigdy nie wrócisz do tego. Ostrzegałem wszystkich. Ośmiornice tylko czekają na to, żeby zamordować człowieka. Oglądaliśmy tutaj filmik, na którym ośmiornica zadusiła i pożarła rekina. Wtedy już mówiłem, że one tylko czekają na ludzkie mięso. Ale nikt mnie nie słuchał, tak? Otóż są tego konsekwencje. Ośmiornice powoli zaczynają wychodzić z wody. Znalazłem filmik. Z tysiąclecia na tysiąclecie są coraz bliżej. To się wydarzyło w jakimś... Chyba jakiś park narodowy, czy coś w tym stylu. Na szczęście były kamery w okolicy. <laughs> Myślałem, że przypadkiem. Otóż co tu się dzieje? Dużo szumu. Może wyłączyć dźwięk, bo to bez, bez sensu. Oglądamy wodę, jakiś koralowiec i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Wygląda jak mała, bezbronna ośmiornica. Bezbronna. Nie można czegoś takiego użyć w określeniu ośmiornicy. Ośmiornice knują. Nic, co ma osiem ramion, nie może nie knuć. Po to ludzie urodzili się tylko z dwoma ramionami, żeby wyglądać normalnie. Ośmiornica po to ma tyle ramion, żeby knuć, żeby móc zacierać cztery pary rąk naraz. Mhm. I co ta ośmiernica robi? Ona właśnie wychodzi na trawę. Dlaczego ona wychodzi z wody? Ona właśnie wspina się po liściu. W sumie z tej perspektywy wygląda jakby serce wychodziło z człowieka. Ona wygląda jak ludzki organ, który właśnie pełznie po trawie, tylko po to, żeby wpełznąć Ci do pokoju w momencie, kiedy śpisz, owinąć się wokół Twojego gardła i dać Ci, ona dać ci całusa w policzek, a później uciec i zostawić mały liścik z napisem kocham Cię. Ona chodzi tyłem jak klap. Nie, ona po prostu się przewraca. Znaczy... Nie wiem, jakbym zareagował, gdybym szedł środkiem lasu naszego to na tą Gdzie ma idzie? Przecież to wygląda jak ludzki, mokry organ. Moczy wszystko dookoła i powoli zbliża się do kolesia, który ją kręci. <głosy> Właśnie to podchodzi. Wyłącz! Wyłącz! <głosy> Nie możesz wiedzieć o naszym spisku. Jak mnie mu się po, do gardła i wejdzie mu do żołądka. Tak jak ten, tak jak te ośmiorniczki, które zjadają Japończycy, czy tam Chińczycy. Aha. Że oni nakręcają żywą ośmiornicę na patyczek i muszą połknąć całą, mhm. a jeśli im to dobrze nie wyjdzie, to ona przyklei im się mackami do gardła i ich udusi. Mhm. Ta ośmiornica popierdala potrawie. Dlaczego? Dlaczego ona wyszła z wody? Ja rozumiem, że nawet gdyby mogła wyjść z wody, dlaczego ona to robi? Czy ona jest mała, czy duża? Bo teraz już nie wiem, bo te liście są takie, wyda wydały się ogromne, ale z drugiej strony mogły być bardzo małe. I patrz, co ona teraz robi. Ona wyniosła z wody mokrego kraba i teraz go zostawia na trawie. Ona wyniosła z wody kraba i położyła go na trawie i teraz wraca sobie do wody. Dlaczego ona zostawiła kraba? Co Ona, z ona To jest członek podmorskiej mafii, który w ten <gry> sposób pozbywa się dowodów. Tak jak ludzka mafia wsadza, wsadza swoje, swoje ofiary w cementowe buty i zrzuca ich z mostu tak, podmorska mafia pakuje swoją ofiarę do ośmiornicy, i ośmiornica wychodzi na powierzchnię i zostawia swoje trupy na trawie, bo żadna ryba nie, nie wyjdzie na trawy, żeby to, to zobaczyć. Nie wspomniałeś jeszcze, że mafiozi lubią w gazetach przenosić ryby, właśnie oznaczając, właśnie, będziesz spał z rybami. O właśnie, no to oni przenoszą, nie wiem, jaszczurka albo ślimaka. Chociaż nie, ślimaki też pod wodą chodzą, to oni szczura czy. Ej, co? może jest... chciała po prostu dać prezent tu w ogóle tłum ludzi dookoła stoi na naukowca od 30 lat szukam konkretnego typu kraba tu wchodzi o no masz skończ badania, kurwa ona po prostu dała kamerzyście kraba to jest trochę jak taki kotek, który przynosi ci martw, martwą myśl czy coś i kładzie ci ją na łóżko a może właśnie jakiś 10 lat temu ktoś rzucił jej na aport krabie, dopiero ta postanowiła go przynieść Ośmiornice to będą nowe zwierzątka domowe. Tak jest. Wiesz, ludzie będą wyprowadzać Dobra. swoją ośmiorniczkę na smyczy. Wyobrażasz sobie ten syf po domu? Wiesz, po prostu... Patrzysz, że nagle nie ma w, w siedzenia. Kurde, kto to mógł zrobić? patrzę, taki mokry ślad po podłodze idzie, taki szlaczek. Jacek! A taka, ośmi a taka ośmiornica z wystającym plackiem z pomiędzy macek. Mm -mm. Jaki, jaki dźwięk wydaje ośmiornica? Ble, ble, ble. <słuch> Czekaj, to... Ciągle ma zapchane usta. Ej, to ośmiornice czy kałamarnice mają dziób między mackami? Eee, chyba kałamarnice, bo kałam kałamarnice są takie węższe, nie? One, A właśnie, one nie to... mają takiego wielkiego łuba. No, to one mają, mają dzioby. To ośmiornice mają, nie wiem... <laughs> Co by było, gdyby ośmiornice miały po prostu takie wielkie, seksowne usta? Tak jak Megan Fox. No, wiesz, takie naprawdę duże, wie, wiesz... Lśniące usta. Podnosisz im te mokre macki, a tam takie wargi. Jeszcze nie ogolone. Da, dałem ci buziaka. Czemu nie? Za parę lat na odkryjemy takie. Albo na co zrobił? Jak ci Rosjanie wymyślili ro, robopsa, no to co to dla nich? A właśnie, a my mówi, mówiliśmy o robopsie. Chyba nie mówiliśmy. Mówiliśmy o robopsie. Chyba chcieliśmy mówić o robopsie, ale nigdy nie mówiliśmy. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy mówiliśmy o rosyjskim naukowcu, który odciął głowę psa, podłączył ją do paru rurek i ta głowa dalej żyła. Mhm. Ej, ale mi się ogólnie podoba pomysł ośmiornicy jako zwierzątka domowego. Można by im kupić takie, wiesz kółka jak do, dla chomika, żeby one tak pełzły <głos> i się nie bardzo szybko. Albo taką kulę też jak dla chomika, że po prostu wsadzasz, wsadzasz ośmiornicę do środka i ona pełznie w tej kuli, a ta kula się toczy po całym domu. Albo zrobić dla niej taki wielki akwarium, widać taki specjalnie zamek wody dla niej jak dla tych rybek. No. Wiesz, jesz obiad, co, czegoś nie możesz zjeść, to strzypujesz, e, strzypujesz to, co zostało z obiadu pod stół, a tam ośmiornica to pożera. Alfred. Red, chodź, nie oj, oj, oj! Przypełza. Z mackami. Wyobraź sobie, że wyjdziesz taką ośmiarnięsa po dwórku, rzucisz frizbia na no w zęb. Później nie bierze. Albo macka wie... Wyprowadzasz ośmiornicę na podwórko, spotykasz się z ośmiornicą sąsiada i obfąchują sobie macki. Albo jak, tak, jak, tak jak pies Ochmana to lubi robić. Odchodzi od, na wykonanie do, do, do mieszkania, a już mu nieco krocz od no, razu. Wiesz, tak podchodzi w Spina mu się po nodze, przysywa do krocza i wącha przez cały jego pobyt w twoim mieszkaniu. Ty, a jakby było niezrzeszne, gdybyś, gdybyś właśnie miał gdybyś kolację ze znajomymi, miał tak czujesz, że coś ci rucha mogę patrzysz że to ośmiornica. A spokój on tak robi dla wszystkich. To znaczy, to znaczy że cię lubi. Tylebór już wystarczy. Budzisz się rano, a na twojej poduszce leży taki na wpół strawiony krab, bo ośmiornica ci go przyniosła jako prezent. Budzisz się rano, a patrzysz... Skąd ta sierść? Podziw się okazję, że ośmiornica zjada swojego ciapka. Codziennie musisz wymieniać piasek dla ośmiornicy żeby w kuwecie. Albo wyobraź sobie tego kastrowania ośmiornicy. Czy ona by nie straciła jakieś maski? Czy coś w tym stylu? Czy ośmiornice w ogóle mają płeć? Wiem, że, wiem, że na pewno wytwarzają spermę, bo chyba w jakiś Jackassach albo któryś z tych tego typu show na MTV właśnie Koleś dał się jakąś ośmiornicę innemu kolesiu i mówił, masz, potrzymaj. To, to, a co to jest? No to jest właśnie jej kutas. No okej. Okay. Taki wielki, długi coś na końcu. Magazyn cały spermy. Dziewiąta macka. 9. <głos> Dziewięciornica. Nine topus. Nine topus. Jakiś czas temu e, mój znajomy w życiu na Facebooku taki dziwny klip który ma chyba rok, ale myślę, że tak jest bardzo atrakcyjny, jeśli chodzi o treść. Tutaj jest wyścig... Nie wiem, czy to jest mo motocross, czy jaka to jest dziedzina. W każdym razie ludzie ścigają się na motorach. Podobno jest, ludzie strasznie lubią się kłócić między motocyklem a motor, a to jest to samo. W każdym razie jadę na tych motorach. Igor, może zapuścisz? I właśnie się tak ścigają dookoła, jak to na wyścigu. Pan mówi z bardzo ładną dykcją. Mhm. Właśnie wykadrowali szczególnego motorzystę, wow. który spada z motoru, ale motor nie chce upaść. A, motor jest zawzięty. Motor sam wstaje. Trochę się chwieje. O, jedzie dalej. O, zaatakował kolesia z baseballem I teraz atakuje kolejnego kolesia. Ej, ale on... On oszukuje, on jedzie przez środek pola, zamiast jechać po torze. Właśnie, pomóc mu wygrać, to robi swoje. No ej, ten motor w ogóle zasabotował cały wyścig. I zdradził swojego kolegę. To jest po prostu motorham. Motorham. O, jeszcze skacze na tylnym kole, kurde, się wpakował na trybuny. A ludzie, na ludzie nawet nie robią mu tego. Jak się nazywa ten motyw na koncertach, kiedy ktoś się rzuca w tłum, a ludzie go podnoszą na rękach? Ludzie ponoszący na rękach kogoś, to ludzie tego nie robią temu motorowi. <grymne> Ej, pan, pa, co za nie po, po, Postawili reklamę do góry nogami. O, jest powtórka, koleś się wywraca w ogóle. Jak, jak można być taką środą? Wszyscy się normalnie pochylają, a ten koleś nie zobaczył jakiś pieniążek na ziemi. O, kurde, Grosik się pochylił, i nagle BUM, motor poleciał tam. Zobaczcie, mogę niżej, a nie, jednak nie mogę. I to, to jest w ogóle różowy Power Rangers. Tak jak wszyscy mają jakieś męskie kolory, to jest różowy Power Rangers. On jest cały różowy. Różowy Power Rangers na zielonym motorze. O, jego motor przez chwilkę spojrzał się na niego, odwrócił się, jedzie <śmiech> tak, dalej. Tak, spojrzał i tak... Na no serio, koleś? Na no serio? Nie, nie, sam lepiej załatwię ten wyścig. Patrz, jak to się robi. Jeszcze podniósł, nie dość, że podniósł ten grosik, to jeszcze podniósł jakiegoś piątaka, którego znalazł. Właśnie, nie wiem, czy to jest ten koleś, który prowadził ten motor, ale ma wielkie uszy. Właśnie, teraz pokazuję koleśia który prowadził ten motor i nie wiem, myślę, że to jest przez, przez ten wypadek właśnie, teraz ma wielkie, odstające uszy. Albo po prostu właśnie próbował nadsłuchać, czy jedzie pociąg i tak się pr próbuje coraz niżej. Jedzie czy nie jedzie? A się wyjebał. Panowie, muszę szybko skończyć ten wyścig, zaraz będzie mój, mój pociąg. <głosy> koleś ma nos, jak bocian. Tylko bardziej w dół. I robi klekę. Albo kondor. Słuchaj, czy nie ma żaby między zębami? Ej, ten koleś wygląda dokładnie jak ten ten. Jak orzeł patriota z mapetów. <laughs> Jeszcze ma nawet niebieskie ciuchy jak jego klerze. Ale nie ma takich wielkich brwi. No. No i o, o, ten orzeł nie ma takich wielkich uszu. No. Ale ma takie włosy. O, koleś, bo jest tutaj jakiś inny przypadkowy koleś stara się zaatakować motor baseballem. Bo zaraz obok byłem mistrzostwa a potem zobaczył. Hej akcja i pieprzony chuligan. Właśnie. O, motor skacia, jest szalony! Oszalał. Jakaś myszka pojawiła się na ekranie. Motor już nie wie, co ze sobą zrobić. Pokazali to od boku. Motor w pewnym momencie zaczął skakać na tym kole. Jakby właśnie coś wygrał. I rzucił się w tłum ludzi, jak rozbawione dziecko, że idzie na pierwszą imprezę w życiu. Wiesz co? Kawak przejmie po prostu od momentu, kiedy e, ten koleś właśnie się pochyla ku Ja spróbuję odtworzyć proces myślowy tego motoru. motoru A mo czekaj, motoru. bo w międzyczasie jest wywiad z koleśem. Cześć, co to robisz? Co to robisz? Au! Co ty? Nie miałeś kiedy zaś pociągu? Ty idioto! The motor just was tak, chwal się dalej, kurde, wstałem sam. Nie, nie, to, to nie może, nie, nie wierzę, to nie, nie, to jest kurde jakiś koszmar. Lupia, spadajcie, nie, nie, jest po prostu niemożliwe, nie wierzę. Gdybyście no, to widzieli, to idealnie pasuje, bo w momencie, kiedy Michał wrzeszczył, nie, nie, nie, motor tak, krę, tak bardzo kręcił głową, jakby się na wszystko nie zgadzał. aż w końcu rzucił się ku swojej śmierci. A okrutny losie! czemu widać kierowcy z wielkim uszami? O, znowu oglądamy Orła Patriotę. Jeszcze sam powiedział, że jest całkiem brzydki. <głupi kierowca> Teraz mamy motor w zwolnionym tempie, który rzucił się na ludzi. Patrzcie, jestem lepszy, od niego zrobię salto mortale. Salto mortadela. Głupi kierowca. Widzisz? Ja ci mówiłem, że uszy są zmysłem równowagi I zobacz co się stało No on miał właśnie takie zajebiście duże uszy Że on był ponad równowagę normalnych ludzi On po prostu czuł równowagę wszechświata Jego motor Po, motor po prostu nie był w stanie nadążyć za nim To pewnie słuchał modlitw z peru Właściwie grawitacja samej Ziemi Nie była w stanie nadążyć Nad jego zaawansowaną, zaawansowanym Zrozumieniem wszechświata Więc z perspektywy Ziemi On się przewrócił ale z perspektywy całego Wszechświata tak naprawdę to on pozostał we właściwym miejscu, kiedy Ziemia popełniła błąd. Może on nadsłuchiwał modlitw, no, modlitw z Chin i tak się... Po... Co, co, co ty mówisz? Co ty mówisz? w końcu bo cały motor. O, Ej, kurde. o kurde, zapomniałem, że prowadzę. No. Także motor się załamał i zginął. Dosłownie się załamał, w sensie, że się złamał w pół, kiedy skoczył w ludzi. I teraz oczekujemy jego pomnika na wawelu. I teraz jest składakiem. <śmiech> Składy. Michał, dobrze się bawiłeś? Zajebiście. Ludzie, mam nadzieję, że doceniacie naszą nową stronę. To jest nowa strona, która wygląda po prostu idealnie. Dziś Ale adresu na... nie zmienimy. Na, na razie nie, chociaż może niedługo. No. Za 6 lat. Zrobimy sobie normalną domenę. Eee. <śmiech> A... Na razie to jest taka luźna myśl. Jeśli ktokolwiek nas komentuje, to dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Eee, nagrywamy już ponad rok. O. I tak myśleliśmy o tym, no... Odcinków mamy ile? Z 60 parę. To jest spokojnie materiału przynajmniej na dwie doby słuchania. Mm -hmm. Myśleliśmy o zrobieniu jednego odcinka, tak zwany The Best Of. Czyli znaleźć jednak jakieś fragmenty takie, przy których dobrze się bawiliście i złożyć to w jeden, jeden odcinek, taki, który można by puszczać ludziom, którzy są nowi do tego podcastu. Jeśli macie, przynajmniej pamiętacie jakiś kawałek, nawet nie musicie pamiętać, z którego to odcinka, już to sobie znajdziemy, po prostu, co tam się działo w tym, w tym kawałku, który Wam się podobał. Dajcie znać. No. Może coś z tego zrobimy. Nawet nie musicie tylko jednego, możecie kilka wybrać. Albo i nie. <śmiech> Może Was olejemy. Okej. Okay. Na razie wszyscy. Od jutra stoma nie istnieje. Rozmiar stopy 8. Set? Tak. 87 Oś... set. To jest mój rozmiar stopy.